Oddarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 23. jest czwartek 2 kwietnia, a u nas w magazynie jest decyzja prezydenta w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, ale Karol Nawrocki nie ukrywa wątpliwości. Nie milkną kontrowersje po wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa w sprawie ewentualnego opuszczenia sojuszu przez Stany Zjednoczone. 21 lat temu świat był pogrążony w smutku, zadumie i niedowierzaniu. Zmarł wtedy Jan Paweł II, papież Polak. Przed mikrofonem Ewa Worobiec, zapraszam. Suma wydarzeń. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i jednocześnie skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Reforma nadaje Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do zmiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowę o pracę. Rząd chwali decyzję prezydenta i dziękuję za nią, a szczegóły zna Małgorzata Naukowicz. Swoją decyzję Karol Nawrocki uzasadniał w nagraniu opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta. Cały czas mam poważne wątpliwości co do części przepisów, zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Państwo musi być silne, ale nie może być nadmierne w swojej ingerencji. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki nie podziela obaw prezydenta i jego zdaniem ustawa przyczyni się do uzdrowienia sytuacji na rynku pracy. To olbrzymi krok milowy w kierunku tego, żeby osoby, które nie są chronione na rynku pracy, bo mają zawarte pozorne umowy cywilnoprawne, czy też prowadzą pozorną jednoosobową działalność gospodarczą, zyskają ochronę. Inspektor pracy będzie mógł każdej takiej osobie realnie pomóc. Reforma Państwowej Inspekcji Pracy wchodzi w życie, cieszyła się ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Państwowa Inspekcja Pracy uzyska nowe narzędzia do tego, żeby walczyć skutecznie ze śmieciówkami, żeby przekształcać śmieciówki w legalne umowy o pracę. To także istotne wsparcie technologiczne, etatowe i finansowe dla Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe kompetencje, nowe narzędzia do działania, do sprawdzania i do zmian umów, które dziś powinny być umowami o pracę, a nimi nie są, mimo że spełniają wszystkie przesłanki, by być. Mówiła w Polskim Radio 24 wiceministra rodziny Katarzyna Nowakowska z Polski 2050. Skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego nie blokuje jej wejścia w życie, powiedział wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Jego zdaniem ustawa jest dobra, bo przywraca praworządność na rynku pracy i stoi w obronie Konstytucji. Mechanizmy ochrony polskich pracowników i wzmocnienie Państwa Inspekcji Pracy, bo to i nowe kompetencje i etaty i pieniądze, to my wszyscy dostaniemy 11 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Fundamentalnie ważne było to, żeby ta ustawa została podpisana przez pana prezydenta teraz, dlatego że te 11 miliardów złotych to miliardy, które są w kwietniowym wniosku o płatność. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka mówi, że prezydent podejmuje decyzję w trosce o sprawność państwa polskiego. Jego zdaniem nie ma nic złego w odesłaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiem też, że część przepisów, które zostało zawarte w tej ustawie, pan prezydent ma wobec nich pewne wątpliwości, stąd też zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem skorzystał z następczej Drogi. Podpisana ustawa nadaje Państwowej Inspekcji Pracy Uprawnienia do zmiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Od decyzji inspektora pracy będzie można się odwołać do Okręgowego Inspektora, a następnie do Sądu Pracy. Do czasu prawomocnego wyroku decyzja będzie wstrzymana, więc nie będzie miała rygoru natychmiastowej wykonalności. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy do przekształcania umów to jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Mówiła Małgorzata Naukowicz. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego leży w kompetencjach Sejmu, a nie prezydenta, przypominają politycy koalicji rządzącej. Podkreślają, że Karol Nawrocki zachował się jak selekcjoner drużyny piłkarskiej, a nie strażnik praworządności. Dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego może rozpocząć pracę, a czworo wciąż czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki przyjął ślubowanie jedynie od Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej uważa, że prezydent ma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 Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli nie będzie zaproszenia do kancelarii prezydenta, to sędziowie złożą ślubowanie wobec prezydenta, ale w innej formule, którą świat prawniczy zaakceptuje.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 Przypomnijmy, wczoraj prezydent odebrał ślubowanie jedynie do dwójki nowych sędziów Trybunału, Magdaleny Bętkowskiej i Dariusza Szostka, a pozostała czwórka wezwała prezydenta, by wskazał termin ceremonii.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 W Polsce są najniższe ceny paliw w Europie, ogłosił premier Donald Tusk i jak podkreślił w nagraniu opublikowanym na Platformie X, to efekt wprowadzenia rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej.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 Orlen monitoruje sytuację na stacjach przygranicznych, a to w związku z tzw. turystyką paliwową. Po skoku sprzedaży 31 marca, kiedy został wprowadzony pakiet CPN, w tej chwili popyt na paliwa się stabilizuje, wskazuje rzecznik spółki Mateusz Witczyński.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 to co w całym kraju. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy 6,19 zł, za benzynę 98-oktanową zapłacimy 6,80 zł, a za olej napędowy za litr 7,64 zł. Pakiet CPN ceny paliwa niżej wszedł w życie w miniony wtorek. Ceny spadły także w innych krajach. O 10 centów potaniała benzyna w Austrii. Od dziś zaczął obowiązywać tam pakiet działań wymierzonych w rosnące ceny paliw.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 Wzrosła też popularność komunikacji publicznej. Adam Górczewski, Polskie Radio. Podobna sytuacja jest u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech równowartość prawie 9,5 zł płacą po podwyżce niemieccy kierowcy za litr benzyny. Diesel jest tam o kolejną złotówkę droższy. To najwyższe poziomy cenowe w historii zachodniego sąsiada Polski.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 Grupa senatorów z obu amerykańskich partii zabrała głos w obronie NATO. To reakcja na słowa prezydenta Trumpa, który oświadczył, że nie wyklucza wycofania USA z Sojuszu Północnoatlantyckiego. A my w sumie wydarzeń łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Markiem Wałkuskim, który zna więcej szczegółów w tej sprawie. Dobry wieczór. Witam serdecznie. To stanowisko senatorów z obu partii e, oddaje nastroje, jakie są w amerykańskim Senacie, znaczy sprzeciw wobec planów czy nawet rozważania przez Donalda Trumpa wycofania się z NATO. Zresztą jeszcze wtedy, kiedy obecny sekretarz stanu Marco Rubio był senatorem, kongres uchwalił e, ustawę, która uniemożliwia Trumpowi formalne wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO, bo póki nie uzyska poparcia dwóch trzecich głosów w Senacie. No i te stanowiska e, senatorów świadczą o tym, że takiego poparcia nie uzyska. Natomiast to, co mówi Donald Trump, to, że potwarza artykuł 5 NATO, także jego urzędnicy, jest oczywiście szkodliwe i uderza w sojusz. Stąd mamy ten silny głos amerykańskich senatorów. Pozytywne w tym wszystkim jest to, że podczas tego nocnego wystąpienia, które orędzia do Amerykanów, w którym Trump miał krytykować NATO, słowa na temat NATO nie wypowiedział, co wydaje się dobrym znakiem, bo możliwe jest, czy prawdopodobnie troszeczkę emocje mu opadły. Prezydent Trump odwołał też dzisiaj prokurator generalną USA, Pam Bondi. Napisał, że odegrała ważną rolę w walce z przestępczością. Określił ją mianem wielkiej amerykańskiej patriotki, ale co do tego nazwiska, ostatnimi czasy w Stanach Zjednoczonych pojawiało się sporo kontrowersji. Sporo kontrowersji e, dotyczących Pan Bondi i samego Donalda Trumpa, e, czyli tego w jaki sposób wykorzystywał właściwie od początku swojej kadencji e, prokuraturę generalną. Trump e, właśnie we współpracy z Pan Bondi e, zmienił amerykańską prokuraturę w narzędzie politycznej zemsty wobec swoich e, przeciwników. E, problem polega na tym, że wiele z tych pozwów, e, śledztw, które chciał prowadzić wobec tych, których uważał za swoich wrogów, przeciwników, zostało e, przez sądy unieważnionych. Okazało się, że są źle przygotowane. E, no i ta decyzja o e, dymisji Pan Bondi jest raczej wyrazem niezadowolenia Trumpa nie z tego, że łamała zasady demokracji i upolityczniła prokuraturę, ale z tego, że niewystarczająco dobrze realizowała tę kampanię politycznego odwetu wobec przeciwników politycznych Trumpa to, na co warto zwrócić uwagę, bo Pam Bondi e, oczywiście jest związana także z prawą ujawnienia, a właściwie nieujawnienia wszystkich akt Epstina. E, jej miejsce w tym czasie, e, w czasie e, do czasu wyboru nowego prokuratora generalnego zajmie e, były prawnik e, Donalda Trumpa, Todd Blanche, który pełnił e, funkcję zastępcy prokuratora generalnego dotychczas i dokładnie to on zajmował się sprawą Epstina, także w tej kwestii e, przełomu e, raczej nie należy się spodziewać, a krytycy mówią, że e, ta zmiana sprawi, że Trump jeszcze bardziej będzie chroniony, dlatego że Todd Blanche był osobistym prawnikiem przez lata obecnego prezydenta. Za 10 dni wybory parlamentarne na Węgrzech. Tymczasem mamy potwierdzoną informację, że J.D. Vance leci na Węgry. Czy to ma być misja ratunkowa dla Orbana? Zdecydowanie tak. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć, jak wsparcie Orbana przez obecny Biały Dom, przez amerykańską administrację. J.D. Vance będzie najwyższym rangą urzędnikiem amerykańskim, który odwiedzi Budapeszt od 2006 roku, kiedy wizytę tam złożył prezydent George Bush. Nikt nie ma wątpliwości, że Amerykanie, ta administracja chce pomóc Orbanowi. Zresztą przypomnijmy, że Orban, który był izolowany przez administrację, Joe Bidena, między innymi załamanie demokracji i za wsparcie dla Putina, był izolowany przez administrację Bidena, został zaproszony do Białego Domu i w listopadzie spotkał się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem, także nikt tutaj tego nie kryje, co oczywiście jest odejściem od tradycji amerykańskich polityków, amerykańskiej administracji, że w kampanii wyborczej polityków innych krajów się nie popiera, a tym bardziej w ostatnim momencie. Trump się tym nie przejmuje, dlatego właśnie że Vance poleciał do Budapesztu. Od prawie doby trwa kosmiczna podróż czterech astronautów na orbitę Księżyca. Jakie są najnowsze informacje w Stanach? Jakie są informacje z NASA? No i powiedz, czy emocje w USA już trochę opadły? Trochę opadły, no, ale oczywiście ta najciekawsza i najważniejsza część, czyli lot w kierunku Księżyca jest jeszcze przed nami. Na razie e, pojazd, e, pojazd Orion e, znajduje się mniej więcej w odległości e, 45-50 tysięcy kilometrów od Ziemi. To jest kilkadziesiąt razy dalej niż e, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ale cały czas krąży po orbicie okołoziemskiej. E, no i za kilka godzin zostanie odpalony ostatni z silników. To jest ten silnik, który sprawi, że kapsuła e, opuści orbitę Ziemi i poleci właśnie w kierunku Księżyca. Sami astronauci czują się dobrze, już mieli za sobą dwie zmiany snu, ponieważ oni śpią po dwóch na zmianę. Najtrudniejszym elementem jest to, żeby tam zasnąć i żeby nie budzić się w czasie, w czasie tego snu, dlatego że śpią w takiej pozycji i w, w, w, w, w, w sytuacji bezwładności, że płyny w organizmie przesuwają się do głowy, co sprawia, że są czasami burzą, budzą się zakresu. Katarzeni budzą się z bólami głowy, no ale przespali się trochę, umyli zęby, mieli ćwiczenia. Co ciekawe, na przykład myjąc zęby, astronauta nie wypluwa pasty do zębów, tylko właściwie wydala ją wręcznik po to, żeby w stanie nieważności, nieważkości nie fruwała sobie ona potem po kabinie. Jest im bardzo trudno, bo sama kabina ma zaledwie 10 metrów sześciennych. To jest dwa razy więcej niż taka psuła amerykańska, która Polo, która dotarła na Księżyc, no ale troszeczkę się męczą, natomiast nagroda, czyli lot na Księżyc jest cały czas przed nimi. Na razie lot przebiega bez zakłóceń, no i czekamy na odpalenie tego ostatniego silnika. To trzymamy kciuki i śledzimy wszystkie informacje na bieżąco razem z Markiem Wałkuskim, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy.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 Zmarł Jan Paweł II, papież Polak. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii papiestwa. Karol Wojtyła zmarł w przeddzień święta miłosierdzia, które sam ustanowił, wspomina ojciec Michał Bortnik.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 Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. 12 lat temu został kanonizowany, a krzyż na Giewoncie nie został dziś podświetlony jak zwykle co roku w rocznicę śmierci, a to z uwagi na bardzo trudne warunki w Tatrach, ale górale symbolicznie, punktualnie o 21.37 rozświetlili krzyż na Galicowej Grapie w Poroninie. W Polskim Radiu 24 w magazynie Wracamy na Węgry. Tam przedwyborcza walka i sondaże po tym jak niezależne instytuty pokazują wyniki badań przewidujące zwycięstwo opozycji. Przeciwne pokazują badacze popierający rząd. O szczegółach Piotr Piętka. Sondaże, które przeprowadzone są przez niezależne od rządu firmy lub instytuty pokazują coraz większą przewagę opozycyjnej partii TISO nad rządzącym od 16 lat Węgrami Fidesem.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 Małżeństwa jednopłciowe domagają się realizacji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o transkrypcję aktów małżeństw mm, przez sta Urzędy Stanu Cywilnego. W tej sprawie przed Pałacem Ślubów w Warszawie odbyła się specjalna demonstracja.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 I tą informacją kończymy wieczorną sumę wydarzeń. Na kolejne informacje zapraszam punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia. To była suma wydarzeń. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli.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 w Polskim Radiu 24. Na Węgrzech już 12 kwietnia mają odbyć się wybory parlamentarne. Jak już wcześniej informowaliśmy w Polskim Radiu 24, trwająca tam kampania wyborcza jest pełna niespotykanych napięć, ponieważ po raz pierwszy od 16 lat w sondażach prowadzi opozycja. Aktualny przebieg tej kampanii, a także wykorzystywanie nowoczesnych technologii w walce politycznej komentował na naszej antenie Mikołaj Rogalewicz, ekspert z Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiała Maria Furdyna. Jest skoordynowana akcja dezinformacyjna wymierzona w Petera Modziara, która zalała internet na finiszu tej kampanii. Fałszywe materiały podszywające się pod Europejski Kanał Informacyjny miały zdyskredytować lidera opozycji. Sugerowały, że Modziar pod, podczas jednego z wyborczych wieców zaatakował prezydenta Stanów Zjednoczonych. Używając obraźliwego języka zapowiedział zerwanie relacji z Waszyngtonem. Informacje okazały się nieprawdziwe. Publikujące je strony internetowe nie miały żadnych powiązań ze stacji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 Tak, i to są też, można by powiedzieć, narracje, które poniekąd są wspierane przez Orbana, czy przez polityków Orbana, poniekąd powielane, tak? jeżeli chodzi o atakowanie, o atakowanie opozycji. Czy ten schemat działania trochę się zmienia, bo czy to są...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 A z Mikołajem Rogalewiczem z Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa rozmawiała Maria Furdyna. To jest wieczór w Polskim Radiu 24, który powoli już dobiega końca. Dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak, Szczepan Pawłosek, Eldar Pedorenko i Adam Brzeziński. Ja nazywam się Jarema Jamrożek. To jest Polskie Radio 24. Spokojnej nocy. Proszę zostać z nami.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 tylko z zachowania mężczyzn, tak? To, to jak mężczyźni się kiedyś zachowywali, e, jak się zachowują teraz i powinniśmy sugerować mężczyznom to, jak oni się powinni e, zachowywać w przyszłości, a te problemy są znacznie głębsze, bo przede wszystkim właśnie mamy dyskryminację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 Wtórka programu. Reklama.